Bye.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 Chyba. Teraz alternatywa, spierdalać czy gadać? Gadać, 150% mogę wam dać Cisza, 200. 175. 200 i tydzień, kurwa, bo zrobię ci nie. Zajebiście, nie, nieźle, skąd ja kurwa wezmę i w ogóle co za bezsens Nie śpię, o godziny wczesne, telefony do rodziny Jestem, halo, jestem twoim kuzynem, bo żyć mi naczesne No tak, bez ciem. aha, no to dzięki Nawet za siebie, samo mnie dałaby uciąć z ręki, Setup, nie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 po chwili wraca, mówi pod ten adres raz i facet bla, ale szybko wylas. Wyniósł go na butach jakiś jebany lovelas Mila, mila, jadę, jadę. Stary, jak wiedziesz na autostrale, to wziąłbyś i nadep. Prawie dwa razy wywadek w końcu patrz to chyba tu. A ta jak ze snu i dojebane BMW. Żyć, nie umierać, tylko że i co teraz na bariera, z nimi się nie zadziera Trzymają łapę na stera Patrzają palce w afera Znikają ludzie i, i to znikają do zera Więc ja za chuj tam nie pójdę, chyba że masz bulteriera Szybszego niż givera, Fumbel już mówił popieram Gdy nagle furtka drgnęła, chciałem krzyczeć nie strzelaj Widziałem zniczę, no może cholera, pobicie kamera W oczach obficie pobiera obrazy nadzierające I życie przewija mi się i idzie, znaczy się w Upłynęła Angela. Córka miliardera, uśmiechnęła się i sponiewierała szofera Angela, która lubi relaks Angela, która na zakupy wybiera się bez portfela Krótko, krótko, szastaną mi kumplowi Szybko, pojechaliśmy za nią do obiców co, co taka tam robi, ta tajne spotkanie Je, Jeszcze dwie pa, panie, że cisza na planie Nie, no i ten Czytanie czy Daniel Zaraz przez radio węzeł dostanie wezwanie Że taka to, a taka ma jest w gorszym stanie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 Mi albo mojej mamie To nie porwanie i to nie bajer Chodźmy za zanim przyjdzie ten frajer Koniec bajek, wstała, ubrała ubrani I wyszliśmy, pojechaliśmy w jej koleżanek Nissanie jak na rajdzie Wisły Hamowanie z pełnej pizdy Jak na ekspedycjach jajo Wysiada Angelika, chłopaki gwizdają Ej, po co jają tak właściwie tutaj A nie od skórzanych butach A jej facet to brutal A więc kowaj fiuta nawet jeżeli się łasi Nawet przez chwilę nie myśl o tym, że mógłbyś ugasić To ciało, ciało, paścić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 już teraz, cześć Angela, cześć Angela, teraz finał jak w Boleru, Ravela poczuj klimat w stylu na akcji jak Matrix, a to w Piero teraz się zaczyna smród. Po spalinach BMW jak w taksi, proste jak drut, pojechaliśmy po skórę zna Jaj, seksy Angelina i jej wielka zimna świnia i jej 9 sztuka dyplomacji. Jeszcze jedno, jeśli nie wiesz o co chodzi, chodzi o pieniądze albo tupę wiedzieć nie zaszkodzi. Tak więc, winta parter.